A Jezus, gdy z martwych wstał raniuczko pierwszego dnia po sabacie, ukazał się naprzód Maryi Magdalenie, z której był wygnał siedm diabłów. A ona szedłszy opowiedziała tym, co z nim bywali, którzy się smucili i płakali. A oni usłyszawszy, iż żyje, a iż jest widziany od niej, nie wierzyli. Potem się też dwom z nich idącym ukazał w innym kształcie, gdy szli przez pole. A ci szedłszy opowiedzieli drugim i tym nie uwierzyli. Na ostatek się też onym jedenastu wespół siedzącym ukazał i wyrzucał im na oczy niedowiarstwo ich i zatwardzenie serca, iż tym, którzy go widzieli wzbudzonego nie wierzyli i rzekł im. Idąc na wszystek świat, każcie ewangelią wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępion. A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą, w imieniu mojem diabły wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im. Na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. A tak pan przestawszy z nimi mówić, wzięty jest do nieba i usiadł na prawicy Bożej. A oni wyszedłszy, kazali wszędy, a Pan im pomagał i słowa ich potwierdzał przez cuda, które czynili.